Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego. I zapewne będzie to słychać, to czyli, że jestem nieco podziębiony, ale powiem Wam otwarcie, że mam w planach, czy miałem w planach tak dużo solówek w ostatnich miesiącach, które nie doszły do skutku, że uznałem, że skoro mam akurat kilka godzin wolnego, no to przynajmniej może część z nich uda mi się nagrać. No i tak postanowiłem zabrać się za przynajmniej dwa tematy, które gdzieś tam wpisują mi się w jakieś inne plany, albo które już się zrealizowały, albo które będą się realizowały. No i e, tym samym zapraszam Was dzisiaj na odcinek poświęcony The Magnus Archives, e, czyli pewnemu podcastowi. Standardowo pewnie powinienem był to zrobić w serii Moje Podcasty. Ale po pierwsze, w zasadzie ja nie mam jakoś wiele nowych rzeczy na radarze, trochę podcastów słucham ostatnio mniej, więcej jakichś krótszych, może reportażowych, plus jakieś odcinki czy serie, które słucham stale. Więc uznałem, że opowiem Wam co nieco o tym podcaście w takim solowym, pojedynczym odcinku, nawet jeżeli to będzie odcinek krótszy, z dwóch powodów. Po pierwsze, zaraz będę chciał dla Was nagrać odcinek o podcastach horrorach świątecznych. To taka mała zapowiedź, którą mam nadzieję, że uda mi się szybciutko zrealizować i tam między innymi pojawi się właśnie The Magnus Archives jako jeden z segmentów. No i uznałem, że nie chcę wprowadzać w tamtym podcaście do tego, czym jest ten podcast, więc opowiem wam o nim co nieco solowo. Po drugie, no ja o tym podcaście usłyszałem w sumie niedawno, bo tak naprawdę przedstawił mi go Maciej Cymbrykiewicz w artykule na Kinomisji Relatywnie niedawno, tak jak mówię, przy czym to trochę jest jak z, nie wiem, przysłowiowym czerwonym samochodem, którego w ogóle nie dostrzegasz, po czym kiedy raz go zobaczysz, to widzisz już go wszędzie, bo w krótkim okresie czasu i nie wiem na ile to jest pokłosie też tego artykułu na kinomisji, pojawiło mi się jeszcze kilka artykułów co istotne, właśnie relatywnie świeżych, poświęconych The Magnus Archives. No i ja postanowiłem sprawdzić, cóż to jest za podcast, bo oryginalnie ten podcast to jest już rzecz sprzed paru lat, bo ta pierwsza seria która jest tworzona przez niejakiego Jonathana Simsa i udostępniona przez Rastiego Quilla jako producenta, skończyła się po 200 odcinkach, po 5 sezonach i była emitowana od marca 2016 do marca 2021 roku. No i co spowodowało, że ja postanowiłem się w ogóle z tym podcastem zapoznać? Otóż spowodowała to jego forma. Dlatego, że ten artykuł wskazywał, że The Magnus Archives to jest seria horrorów gdzieś z pogranicza antologii horroru, horroru analogowego. No i to jest coś, co brzmiało jak idealna rzecz do sprawdzenia dla mnie, no bo uznałem, że jeżeli to jest jakaś tam właśnie formuła antologii, nawet jeżeli z jakimś wątkiem przewodnim, no to wiecie, jeżeli przesłucham sobie parę odcinków i mi to nie siądzie, no to odpuszczę. No ale okazało się, że cały ten podcast wciągnął mnie na tyle, że pierwszy sezon przesłuchałem dosyć szybko, Pierwszy sezon, który składa się z 40 odcinków i no, tak jak mówię, posta postanowiłem po tym pierwszym sezonie od podcaście Wam opowiedzieć. Uznałem, że nie ma sensu czekać aż go skończę, bo po pierwsze nie wiem kiedy go skończę, na ten moment mam przerwę, bo uznałem, że też to nie jest do końca formuła, którą można wiecie wchłonąć jako po prostu 200 odcinków pod rząd. A z kolei no, uważam, że to jest rzecz na tyle interesująca, że jeżeli właśnie o tym podcaście nie słyszeliście, chociaż ja o nim też na naszym Facebooku chociażby wspominałem, no to warto co nieco o nim powiedzieć. No i teraz do rzeczy. Czym tak naprawdę jest, czy o czym jest The Magnus Archives? To jest historia, która kręci się wokół The Magnus Institute, czyli Instytutu Magnusa, takiej jednostki, która zajmuje się badaniem zjawisk paranormalnych. Cały ten podcast rozpoczyna się od... Podjęcia roli się naczelnego archiwisty przez niejakiego Jonathana, Johna Simsa. To jest właśnie główny twórca, scenarzysta podcastu, który jest jednocześnie jego narratorem, głosem. I Jonathan Sims opowiada o tym, że on przejął stanowisko tego głównego archiwisty po niejakiej Gertrudzie Robinson. I od razu mamy teizowane, że doszło do czegoś strasznego w związku z tym, że ta Gertrude Robinson odeszła czy zniknęła, to to początkowo jest zupełnie niejasne i nie będę w to wchodził, bo co też zaraz opowiem ten podcast. No buduje swój własny lore i swoją własną opowieść, więc nie będę chciał wchodzić tutaj w jakieś duże spoilery. No i Jonathan Sims sugeruje, że w archiwach tegoż instytutu panuje potężny bałagan, no i on będzie stopniowo chciał te archiwa, te poszczególne pliki uporządkować, zebrać no i tak dostajemy właśnie z jednej strony formułę antologii, no bo w zasadzie każdy odcinek tego podcastu to jest osobny plik, osobna historia osobna opowieść, jakieś zeznanie osoby, która zgłosiła się do Instytutu Magnusa w jakiejś tam sprawie czy na przykład, nie wiem, będzie to też notatka jakichś osób związanych z Instytutem na temat jakiejś konkretnej sprawy. A do tego, żebyście też znali formułę, po tym wprowadzeniu ze strony Jonathana Simsa dostajemy główną historię. No i przeważnie jego komentarz na temat tej sprawy, no bo to jest też dosyć istotny aspekt tego podcastu. Jonathan Sims, jako główny archiwista, stara się zweryfikować informacje, zaznaczyć, czy, nie wiem, gdzieś ta sprawa powróci, a do tego dostajemy i zawsze jakąś taką mikroskopijną ilość faktów, co do teraźniejszości Instytutu, bo nie wiem, Jonathan Sims zleca coś swoim współpracownikom, oni wracałam z jakąś informacją, pojawia się jakiś wątek, który zaczyna się przewijać przez kilka różnych odcinków i tak no i zacznę od strony formalnej no, nie bez przyczyny wspomniałem, że artykuł na Kinomisji sygnalizował, że jest to coś z pogranicza analog horroru i tak faktycznie jest. To jest związane z tym, że nasz główny archiwista sygnalizuje, że w związku z tym, że w instytucie dzieją się różne dziwne rzeczy, trudno jest nagrywać tu cyfrowo no to on tak naprawdę wszystkie te opowieści będzie nagrywał na takim szpulowcu. No i to się przekłada na bardzo specyficzną, taką analogową jakość nagrania. To faktycznie brzmi jak nagrywane, czy jak słuchane ze starej taśmy, wiecie, z różnymi trzaskami, przerywnikami, z takim specyficznym pogłosem naszego narratora i, tak dalej, i tak dalej. Ale to jest rzecz bardzo dobrze nagrana, świetnie udźwiękowiona i szalenie klimatyczna. No bo wiecie, bardzo łatwo się zatopić w taką jakąś historię niesamowitą, kiedy no już te, właśnie te, te dźwięki, które do nas docierają i sam głos narratora brzmi jak coś z jakiejś minionej epoki, wyjęte moment z nomen z jakiegoś archiwum. No i naprawdę formalnie uważam, że to działa. To działa także w kontekście pomysłu na cały sezon i na cały podcast, dlatego że oczywiście mając świadomość tego, że do Archiwum Mix porównuje się wszystko i nie zawsze w sposób uzasadniony, mi konstrukcyjnie ten serial trochę się kojarzy właśnie z Archiwum Mix, dlatego że mamy z jednej strony... Właśnie różnego rodzaju sprawy tygodnia. Konkretny odcinek poświęcony czy to, nie wiem, jakimś polowaniu na wampiry, czy to jakiejś dziwnym kultystom, czy to w ogóle jakimś absurdalnym zdarzeniom, bo, nie wiem, ktoś trafił do szpitala i był świadkiem czegoś niesamowitego, ktoś skakał na spadochronie i był świadkiem czegoś niesamowitego i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy całe spektrum różnego rodzaju przedziwacznych sytuacji i naprawdę pod tym kątem, co zaraz też rozwinę, ten serial jest w wielu momentach świeży, ale tak naprawdę bardzo szybko okazuje się, że to jest serial, który buduje Swoją własną opowieść w opowieści, dlatego że w momencie, kiedy zaczynacie słuchać tych odcinków i w tym momencie, to też nie ukrywam, że sprawdza się albo jakby słuchanie tego w jakimś tam bloku, i to najlepiej z notatnikiem, albo sięgnięcie do różnego rodzaju materiałów dodatkowych, bo wokół The Magnus Archives oczywiście powstała cała prężna społeczność, która śledziła różne powiązania, zaczynają nam wracać różne motywy. Pojawiają się te same nazwiska, pojawiają się różnego rodzaju organizacje, które, o których słyszeliśmy we wcześniejszych odcinkach. Okazuje się, że pewna osoba, która składała zeznanie, nagle pojawia się w zupełnie innym kontekście w przypadku innego odcinka, a do tego stopniowo odkrywamy, co mogło się stać z Gertrude Robinson, no i stopniowo narasta zagrożenie dla samego Jonathana Simsa i jego ekipy, dla Instytutu obecnie i to wszystko przenika się bardzo fajnie i jest robione bardzo zmyślnie. Tutaj główny wątek i tutaj malutki spoiler, kręci się w tym pierwszym sezonie wokół niejakiej Jen Prentice i to jest osoba, która Początkowo zgłosiła no, jakiś problem z owadami, a wydaje się, że została, nie wiem, jakimś takim żywicielem dla jakiegoś bytu, dla właśnie jakichś owadów i stopniowo można odnieść wrażenie, że ta istota, ta postać, czy coś, kim była, może właśnie Jane Prentice zaczyna polować na naszych bohaterów i tak jak mówię, to się rozwija bardzo, bardzo stopniowo i jest fajnie prowadzone do całkiem interesującego zakończenia i do takiego prawdziwego finału sezonu z, nie wiem, potyczką z final bossem, że się tak wyrażę, z pewnym także cliffhangerem na koniec i to zbudowanie tego wewnętrznego lore to jest bardzo duży plus, ale to może być też pewien minus. To, co jest plusem, no to to, że mamy pewną nić przewodnią i to zachęca do śledzenia i to uważnego śledzenia tych odcinków, czasem nawet wracania do poszczególnych odcinków i tak dalej. Z drugiej strony bardzo szybko ja zrozumiałem, bo to się naprawdę pojawia po kilku odcinkach, że nagle ktoś nam wraca, bo, bo to też czasem Jonathan Sims sam nam to sygnalizuje, Jakieś nazwisko, no więc zacząłem robić coś, co jest dosyć naturalne w dzisiejszych czasach, czyli jeżeli pojawiało się jakieś tam nazwisko, szczególnie jeżeli to był, nie wiem, potencjalny antagonista, no to sprawdzałem, czy on się gdzieś pojawił no i tak yy, ostrzegam lojalnie, że bardzo łatwo nadziać się na spoilery bo czasem jest tak, że okazuje się że faktycznie takie nazwisko już się w podcaście pojawiło a czasem, i to powielokroć było tak, że to jest tak naprawdę tylko taki kamyczek który, nie wiem, będzie rozwinięty w drugim, trzecim, czwartym sezonie i tak naprawdę kolejne odcinki nawiązujące do danej postaci do danego jakiegoś tam bytu, do danej sytuacji y, tak naprawdę będą y, gdzieś tam dopiero w przyszłości no i to mówię, to może być pewien problem, bo ja słuchając nawet tych tylko pierwszych 40 odcinków, oczywiście trochę to trwało zanim je przesłuchałem, no to już się łapałem, że musiałem pewne rzeczy sobie doczytać. No i wiecie, no, z tym się trzeba trochę pogodzić, nie? że albo będziecie musieli szukać w odchłani swojej własnej pamięci, jakichś połączeń, faktów, albo sobie robić własne notatki, no albo będziecie się narażać na spoilery. No ale to jest jakby ta warstwa, powiedziałbym, taka meta tego podcastu, czyli ta główna historia. Ona, tak jak mówię, sprawdza się całkiem nieźle, tym bardziej, że bohaterów może nie mamy zbyt licznej grupy, ale ona jest dosyć interesująca i sam Jonathan Sims sprawdza się jako narrator. Bo on jest trochę takim narratorem w duchu, ja bym powiedział, lovecraftowskim, czyli to jest z jednej strony jakiś badacz, z drugiej strony to jest postać, która stopniowo jawi się jako ktoś, kto zaczyna popadać w paranoję, no, a może nie popada w paranoję, tylko po prostu faktycznie jakieś rzeczy czy jakieś byty na niego czyhają. O tym się przekonacie, jeżeli będziecie słuchać tego podcastu, ale to powoduje bardzo fajny klimat, bo początkowo to jest taki gość trochę zblazowany, trochę zirytowany tym bałaganem w plikach archiwum, a stopniowo nie wiem, on pozwala sobie na jakieś prywatne wtręty, pozwala sobie nie wiem, krzyknąć na kogoś, wyrzucić kogoś z pracowników, kto mu przeszkodził akurat na nagraniu i tak dalej, tak dalej. Widzimy, że ten jego profesjonalizm trochę łamie się w starciu z rzeczywistością i z tymi wszystkimi nagraniami, które słuchał i które bada. A nie będę ukrywał, że ten serial stoi właśnie tymi poszczególnymi sprawami, bo one są wielokrotnie naprawdę bardzo pomysłowe, bardzo świeże i nawet do Ogranych motywów, no bo tak jak mówię, mamy tutaj często wrzutki do takich tropów bardzo klasycznych dla horroru, jak nie wiem, wampiry, czy jacyś seryjni mordercy, czy jacyś nieumarli, czy wiedźmie i tak dalej, no to mamy bardzo dużo też historii, które bardziej się kojarzą z jakimiś creepypastami, historii, które, nie wiem, gdzieś tam grają w ogóle, ja bym powiedział wręcz z jakimś world fiction, dlatego że, wiecie, czasem to, to są opowieści, które prowadzą nas do jakichś błędów, w tym sensie, że ktoś opowiada jakąś niesamowitą historię, ale my przynajmniej poznajemy jej finał i mamy jakiś komentarz jeszcze Jonathana Simsa, który coś potwierdza, zaprzecza, więc nie wiem, możemy przyjąć na wiarę, że tak to się zakończyło, tak to się odbyło i tyle. Natomiast czasem to są historie, których jak sam Sims wspomina, nie, nie można zweryfikować, bo nie wiem, bo się nie udało dotrzeć do osób, które składały te zeznania czy cokolwiek takiego, no i w tym momencie, wiecie, zostajemy często z absolutnie niesamowitą historią, która być może zostanie rozwinięta, tak jest i to ja wrócę do tego trochę przy okazji tego odcinka bożonarodzeniowego, o którym opowiem w osobnym podcaście, a czasem pewnie nie i dostaniemy po prostu taką trochę historię niesamowitą z mniej lub bardziej otwartym zakończeniem. Ale to, co też wypada fantastycznie, jeżeli chodzi o sam pomysł na antologię, czy na tą formułę antologii, to to, że tutaj mamy do czynienia z rozstrzeleniem tych plików, tych spraw tak naprawdę od 1800 chyba... 80. lat, do współczesności i to jest mega, mega interesujące, no bo wiecie, to nawet pod kątem klimatu i języka, to są trochę różne opowieści, gdzie z jednej strony mamy historie bardzo współczesne, nie wiem, gdzie mamy wątki już telefonów komórkowych, nie wiem, samochodów, jakichś takich, że się tak wyrażę, rzeczy związanych z dobrodziejstwami technologicznymi, z drugiej strony no mamy historię gdzieś tam na przykład z Europy z XIX wieku i to wypada bardzo, bardzo dobrze, bo to też buduje różnorodność, że wiecie, że nawet jeżeli traficie na odcinek, który skwitujecie, no... Widzieliśmy to już. Albo no, ta sprawa nie do końca jakby nas ruszyła, to pomimo właśnie jakiejś takiej może chwilowego, z chwilowej niechęci, czy zniechęcenia, z czy może jakby z utraty wiary, ja miałem także zawsze chciałem sprawdzić ten kolejny segment, no bo właśnie liczyłem na to, że dostaniemy tam coś nowego, coś interesującego, coś świeżego i ja pod tym kątem Wam ten podcast polecam. Całościowo, tak jak mówię, to jest pięć zamkniętych sezonów, które tworzą pewną całość. Ten podcast doczekał się także sequela, który się nazywa The Magnus Protocol i to jest sequel, do którego może kiedyś przejdę. On chyba ma generalnie słabsze opinie niż ta seria podstawowa, no ale wiecie, już sama ta seria podstawowa to jest 200 odcinków, więc jeżeli poczuliście się zaintrygowani, no to macie tutaj mnóstwo materiału do przesłuchania i ja jako miłośnik podcastów, jako miłośnik horroru i miłośnik antologii wam tę produkcję Jonathana Simsa serdecznie, serdecznie polecam, bo pomimo upływu no już w zasadzie niedługo 10 lat od premiery, bo ten pierwszy sezon to ukazał się całościowo w 2016 roku, czyli no za parę miesięcy będzie dokładnie 10 lat od jego premiery. Ja uważam, że on nie stracił nic ze swojej jakości, ze swojej siły oddziaływania, więc jeżeli właśnie wpisujecie się w którąś z, pod, z tych podgrup, czyli miłośników podcastów, grozy, antologii czy na przykład nie wiem, analog horroru, to uważam, że to jest totalnie rzecz dla Was no ja pewnie za czas jakiś może wrócę do kolejnego sezonu nie sądzę, żebym o nim opowiadał być może gdzieś tam za kilka miesięcy czy lat ewentualnie wrócę już gdzieś tam w jakichś okolicznościach aby opowiedzieć jak ten podcast się zakończył i czy te wszystkie niteczki i kamyczki rozrzucane już na etapie pierwszego sezonu czy one spięły się nam w ładną całość, no ale póki co bawi się naprawdę bardzo dobrze i Wam też polecam właśnie takie, taki styl życia, czyli sięgnięcie po Magnus Archives i świetną horrorową zabawę. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over.